kalendarium The Zombies w piątą rocznicę śmierci Paula Atkinsona, brytyjskiego gitarzysty, tegoż zespołu. Do muzycznego trójkowego wrócimy za chwilę, teraz za 29 minut 6. Czas na prognozę pogody samego rana w całym kraju dość ciepłe powietrze polarno-morskie. Na południu i w centrum pojawiły się mgły. Radzimy kierowcom szczególną ostrożność, a dziś na Pomorzu, Wybrzeżu i na Suwalszczyźnie w dzień ma być pochmurno, miejscami przelotnie popada deszcz, a w pozostałych regionach przez cały dzień pogodnie. Wiatr słaby, zmienny, tylko na północy umiarkowany północny. Ciśnienie rośnie w południe, w Warszawie wyniesie 1008 hektopaskali. A w dzień na termometrach od 7 stopni na Wybrzeżu, 10 na Pomorzu Zachodnim i nawet do 15 na Śląsku i w Małopolsce. Trójka, program trzeci Polskiego Radia. Wracamy do muzycznego trójkowego kalendarium. Dziś 56. urodziny obchodzi Jerzy Różycki, piosenkarz i gitarzysta zespołu Ganka Mar Marcela. Podskwa, podspływa z czoła, z nieba żar To jest lato, la, la, la, la, lato. To jest lato, la, la, la, to i me. Znów oko pląsa tu i tam Życiką radość mam To jest lato la, la, la, la, lato To jest lato La, la, la, lato Wciąż nade ptaków gwar i szum W krąg opalonych ludzi tłum To jest lato Czekałem cały rok, tak niecierpliwie licząc czas. Wakacje śniły mi się wciąż co noc. Dziś wreszcie lato wokół nas. Lato? Lato? Lato. Noc, dzika plaża, ty i ja. Pogodny księżyc, ciepły wiatr. To jest lato. La, la. tak